Posłuchajmy.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 Za bezinteresowność i zaangażowanie cenili go najbardziej. Mieszkańcy Sosnowca, obok rodziny, przyjaciół i bliskich, pożegnają dziś na miejscowym cmentarzu swojego sąsiada, posła Łukasza Litewkę. Nie ma drugiego takiego człowieka. No i nie będzie już chyba. Pomagał dużo. Jak dla mnie to był bardzo dobry człowiek. Wzruszenie. Będzie go brakowało. Trudno się z tym pogodzić. Łączył ludzie. Ponad podziałami, jak to on pięknie mówił. Pokłonie się przed jego rodziną i pokłonie się przed nim. Tak marszałek Sejmu mówi o zbliżającym się pogrzebie. Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że tragicznie zmarły parlamentarzysta jednoczył ludzi. Jednoczył ludzi, którzy mają różne poglądy i chyba tak będzie, że dziś Znowu ludzie o różnych poglądach koło siebie usiądą. Do Sosnowca wybiera się delegacja Sejmu, w tym partyjni koledzy i koleżanki posła Litewki z Lewicy, m.in. Katarzyna Kotula. Trudno mi było dzisiaj powstrzymać łzy i to puste miejsce jest no, czymś, czego nie zapełnimy nigdy po prostu. Pamiętając o zaangażowaniu posła w losy zwierząt, schroniska uruchomiły specjalne zbiórki. Mówiła w TVP Info Beata Drzymała-Kubinok z Opieki nad Zwierzętami Fauna w Rudzie Śląskiej. I gdzieś tam z tej drugiej strony będzie nas dalej wspierać i będzie zwierzakom dalej pomagać. Uroczystości pogrzebowe będą śledzili także reporterzy Polskiego Radia na antenie jedynki. Będziemy się z nimi łączyli. Pierwsze takie relacje już za chwilę w magazynie w samo południe. Co najmniej do połowy maja obowiązywał będzie rządowy pakiet CPN, ceny paliw niżej. Jak wylicza wiceminister energii Konrad Wojnarowski, od początku wprowadzenia mechanizmu kierowcy oszczędzili prawie 3 miliardy złotych. Dzięki temu, że. Wprowadziliśmy ten mechanizm. Przeciętny tankujący oszczędza około 1,20 zł na litrze. Budżet państwa kosztuje to około 1,6 mld zł miesięcznie. Ministerstwo Energii zapewnia, że dostawy ropy naftowej do Polski nie są zagrożone. Właśnie tego bali się sadownicy. Przymrozki zrujnowały część upraw na wschodzie kraju. W gminie Łaziska w lubelskim straty na niektórych plantacjach mogą być całkowite, przyznaje Krzysztof Cybulak ze Związku Sadowników. Może tam gdzieś za jakimiś laskami, może na jakichś górkach czy coś, cokolwiek zostało, ale tak to niestety, ale u nas było poniżej minus sześciu. Także taka temperatura to zawsze zabije. Ucierpiały największe zagłębia sadownicze, grujeckie, lubelskie i sandomierskie. Dokładny zakres strat będzie można ocenić za kilka tygodni. Wtedy też rozpoczną pracę komisja szacujące szkody. To są aktualności jedynki. Trzy znane sieci sklepów pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów to Black, Red, White, Żabka Nano i Piken Kloppenberg. Jak wyjaśnia prezes Łokiku, Tomasz Chrustny chodzi o brak informacji o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Obniżone ceny niektórych produktów były wyższe lub równe najniższej cenie z 30 dni przed obniżką. Jeśli zarzuty się potwierdzą, na firmie może zostać nałożona kara w wysokości do 10% ich rocznego obrotu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Chmur przybywa popołudnie, już z opadami deszczu lub deszczu, ze śniegiem na wschodzie i na północy. W Karpatach znowu spadnie śnieg, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 7 stopni na północnym wschodzie do 15 na krańcach zachodnich. Klimat. Cieszymy się teraz na ogół dobrą lub bardzo dobrą jakością powietrza, tylko w Wodzisławiu Śląskim jest ona umiarkowana. Ponad połowa prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca i do 17 można korzystać z nadmiaru energii. W całym kraju, w lasach jest średnie lub nawet duże zagrożenie pożarowe, tylko na Pomorzu Gdańskim i Warmii i Mazurach małe. Jedynka Polskie radio. 9 po 12. W samo południe. Andrzej poczobut w Polsce. Co stało za uwolnieniem polskiego dziennikarza przez białoruski reżim? Wspaniała chwila, wspaniały moment, co uwolniono, że potrzebuja bohatera dla nas, wszystkich Białusinów walczących o demokrację jestem przekonany dla wszystkich Polaków. Za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zmarłego posła Lewicy, Ka Łukasza Litewki. Na miejscu prezydent, premier i marszałek Sejmu. Jednoczył ludzi, którzy mieli różne poglądy i mają różne poglądy. W programie również Polacy myślami już przy majówce. Sprawdzimy, ile statystyczny Polak wyda w ten dłuższy weekend. Przekażemy też prośbę strażaków, by przy organizacji grilla nie dokładać im roboty. Niewłaściwe użycie e, ognia, rozpalanie ognisk tam, gdzie nie powinniśmy rozpalać wjazdy nielegalne samochodami na tereny leśne. Karol Surówka, to jest w samopołudnie. Andrzej Poczobut jest pod opieką lekarzy. W szpitalu odwiedziła go jego żona. Polski dziennikarz i aktywista na rzecz mniejszości polskiej przez pięć lat był więziony przez białoruski reżim za jego działalność na rzecz wolności i demokracji. Po latach trudnych negocjacji prowadzonych przez Polskę i sojuszników wczoraj odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. Michał Strzałkowski zbiera informacje na ten temat. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Na początek jak to w ogóle... Możliwe, że Andrzej Poczovót po takim czasie w końcu odzyskał wolność. No tak, na pewno nie było to łatwe. Tu mówi się o tym, płyną takie sygnały ze strony polskich władz, że te różnego rodzaju zabiegi i negocjacje trwały trzy lata, co by znaczyło, że były w to zaangażowane przynajmniej dwa rządy i Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Zresztą Donald Tusk podkreślał też wczoraj występując w mediach, że tutaj rzeczywiście było bardzo dużo współpracy po wszystkich właściwie stronach naszej sceny politycznej. No i łatwe to nie było, dlatego że to wymagało koordynacji działań z kilkoma krajami. No wiemy też, że uwolniono w tej wymianie dwóch obywateli Mołdawii, że tutaj w to zaangażowane były także takie kraje jak Kazachstan. Podobno jedna z uwolnionych osób ma mieć też kazachskie obywatelstwo, z tych z kolei uwolnionych na, na zachodzie czy w, czy, czy, czy w Polsce w tym przypadku, więc łatwe to nie było. Wymagało to wielu zabiegów, wielu telefonów, dużego udziału Amerykanów, którzy mają otwarty kanał komunikacji z władzami w Mińsku, i już doprowadziły do kilku takich przypadków, że z więzień wypuszczono wiele osób, głównie działaczy opozycji, ale tam także byli działacze na przykład Związku Polaków na Białoruś, czy właściwie konkretnie działaczki. To były dwie panie. Natomiast wtedy to się odbywało głównie jakby za cenę luzowania sankcji, jakie Amerykanie nakładali na Białoruś. Teraz doszło do takiej wymiany. No i cytowany już premier Donald Tusk mówił właśnie, naprawdę masa ludzi nad tym pracowała w Polsce i za granicą.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 Andrzej Poczobut jest y, obecnie w Warszawie, przebywa w jednym z warszawskich szpitali, gdzie dochodzi do siebie. To na pewno zajmie tygodnie, jeśli nie miesiące, dlatego, że tych ponad pięć lat w białoruskich więzieniach, potem łagrach, często y, zaostrzony, o zaostrzonym rygorze, czy w y, takich pojedynczych, ciasnych celach, karcerach, to się mocno na zdrowiu Andrzeja Poczobuta odcisnęło. A czy wiemy więcej o warunkach jego uwolnienia? Długo dyskutowało się o tym, że Andrzej Poczobut będzie chciał wrócić na Białoruś, no bo Stamtąd pochodzi, jeżeli chodzi o teren. Um, czy będzie to w ogóle możliwe? Słyszeliśmy takie nieoficjalne informacje. Tak, to będzie możliwe. Wszystko na to wskazuje, dlatego, że tutaj też była taka pewna różnica w stosunku do tych innych wydarzeń, kiedy uwalniano osoby z białoruskich więzień, dlatego, że wtedy je po prostu wydalano. One dostawały bilet w jedną stronę. Nie było możliwości, żeby na Białoruś już wróciły. Kiedy taki bardzo zasłużony białoruski pozycjonista Mikoła Statkiewicz został uwolniony, on po prostu odmówił opuszczenia Białorusi. Nie przekroczył granicy z Litwą. Został w takiej strefie między dwiema granicami. Siedział tam dwie lub trzy godziny, kiedy ostatecznie białoruscy strażnicy graniczni go zabrali. On potem trafił z powrotem do więzienia, wypuszczono go dopiero kiedy się okazało, że jest dość poważnie chory i pozwolono mu zostać na Białorusi. Ale tak to to wszyscy dostawali bilet w jedną stronę, byli nie tylko uwalniani, ale i wydalani. W przypadku Andrzeja Poczobuta on został uwolniony, ale nie wydalony, Przekraczając granicę miał w ręce białoruski paszport, a więc dokument na podstawie którego ma pełne prawo powrotu na Białoruś. Bartosz Wieliński, zastępca redaktora naczelnego gazety wyborczej, przyjaciel Andrzeja Poczobuta, którego odbierał tam na tej granicy, w TVP info opowiadając o tym wszystkim zwraca uwagę właśnie na ten paszport w ręku Andrzeja Poczobuta.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 Angelika Borys, szefowa Związku Polaków na Białorusi też poinformowała, że Andrzej Poczobut ma prawo powrotu na Białoruś i że już Związek Polaków na Białorusi wie, że będzie chciał z tego prawa skorzystać. To jest też istotne, bo bardzo wielu zwalnianym opozycjonistom po prostu odbierano te y, białoruskie paszporty, pozbawiano ich w ogóle jakichkolwiek dokumentów. Tak stało się choćby z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, Alesiem Bialackim, który żadnych dokumentów białoruskich nawet nie mógł zabrać za granicę. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję za relację. Rozmowa dnia. Z nami połączony jest dr Paweł Usow, białoruski politolog i analityk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Czy rozumie Pan tę decyzję Andrzeja Poczobuta, jeżeli to się potwierdzi, żeby wrócić na białoruś, kiedy znów odzyska sił. E, rozumiem e, tą decyzję, bo to była jedna, jeden z, tych, jedna z tych przyczyn, dlaczego Andrzeja Poczubutę tak długo trzymano w więzieniu, ponieważ po pierwsze nie chciał podpisać ani żadnego papierku lojalnościowego. Podanie na imię Łukaszenka o uwolnieniu i uznaniu winy to pierwsza rzecz. Druga rzecz, że nie chciał opuścić kraju, chociaż obiecywano jemu szybko uwolnienie na warunkach, jeżeli Białoruś opuści. Niemniej jednak Andrzej Poczobut nie chciał się zgodzić ani z żadnych, żadnych z tych warunków i dlatego jego długo tak trzymano, nękano, męczono w karcerach, żeby złamać jego duch. No, sytuacja się złożyła w taki sposób, że Łukaszenka zdecydował wymienić jego wraz z, chyba z Moskwą, bo to były chyba wspólne decyzje wymienić jego na e, dwóch obywateli Rosji i kilku obywateli, e, obywateli Białorusi, e, którzy szpiegowali na korzyść Rosji i, i, i Białorusi. I na pewno Andrzej Poczubut może skorzystać i być może skorzysta z, z tej okazji, z tej możliwości, żeby powrócić na Białoruś. Jednak bym nie polecał tego robić nie ze względu na to, że zostanie ponownie aresztowany. Ponieważ z tego, co wiemy, żadne z tych oskarżeń, według których on był wsadzony do więzienia, nie były anulowane. Czyli, czyli jeżeli skarę... wróci, to jest możliwe, że po prostu wróci też tak, do więzienia. Nie. Tak, druga rzecz, że, że z tego może skorzystać propagandę. Co robi regularnie, kiedy byli opozycjoniści, powracają na Białorusi, robi filmy, nakręcę filmy, pokazuje, że, że opozycja już jest zmęczona, że ludzie są rozczarowani, chcą powrotu na, do Białorusi, na, do tak, tak pięknej. Tak, tak, tak pięknego kraju i że nic ich nie trzyma na zachodzie, że na zachodzie oni nikomu potrzebni. I to będzie pierwsze, pierwszy taki cel, jeżeli mu obiecowano, e, że może spokojnie powrócić. To na pewno zrobią z tego propagandycki film i będą pokazywać, że e, opozycjoniści, u, no, którzy przez długie lata byli utrzymywani w więzieniu, po, pobyciu, po pobytu w Europie, w Polsce uciekają stąd. Jak niewygodny pewnie... dla białoruskiego reżimu był Andrzej Poczobut. Wspomniał pan doktor o tym, że gdyby się zgodził na wydalenie z Białorusi, to mógł tę wolność odzyskać już dawno. Gdyby zdecydował się na podpisanie lojalki. Nie robił tego, to chyba reżimowi też nie było na rękę. To było, nie, nie było na rękę, bo to by pokazało twardość Andrzeja Poczobutej właśnie t, t, taką, takiej linii on się trzyma, że był gotów umrzeć w więzieniu, ale pozostawał nieugięty. To bardzo mocno drażniło e, władzy, ponieważ po, pokazywało przewagę duchu, bo to, co robią e, dzisiaj e, władze na Białorusi, przedstawiciele reżimu, więzienie, to zmuszają ludzi do podpisania e, jakich Polwiek papierków o współpracy z organami e, ścigania, o współpracy z KGB, o, o takie poniżające e, podanie o uwolnieniu, o uluskawieniu. Główny cel e, takich kroków to złamanie duchu, to pokazywanie, że wy nic nie jesteście warci, bo te, te wartości, za, za które e, niby walczyliście, e, to dla was nic nie warte, to jesteście gotowi e, wyjść e, na wolność. E, przy pomocy jakiegokolwiek e, sposobu i ugody z władzami. Druga rzecz, która dość często jest stosowana wobec więźniów politycznych to e, udział w nagraniu filmów propagandowych. I to tak było z kilkoma więźniami politycznymi. Przed uwolnieniem kilka miesięcy e, nagrywano specjalnie filmy propagandowe, w których te biedni... Ludzie musieli oskarżać się o próbę przewrotu na Białorusi, o przyczyny kryzysu na Białorusi, Zachód, opozycji, które zostały opłacone przez, przez Zachód, przez Polskę, przez Litwę, żeby obalić ne, popierany przez obywateli reżim Lukaszenka. I no i w takim też, teatrzyku te... propagandowym Andrzej Poczowut nie wziął udziału. Absolutnie. Za... Zapytam jeszcze pana doktora o. To, co też bardzo wielu na co bardzo wielu komentatorów zwraca uwagę na to, jak fizycznie zmienił się Andrzej Poczobut w więzieniu, to chyba mówi nam też o tym, jak trudne były warunki, w których e, był więziony. Najpierw w, w zakładzie karnym później w łagrze. No, faktycznie ktokolwiek wychodzi z więzienia, bądź to e, kobiety, czy mężczyźni wyglądają. E, po prostu okropnie fizycznie wyczerpanie, psychicznie wyczerpanie, bo głównym celem nie tylko tych władz na Białorusi jest nie tylko złamanie psychologiczne, psychiczne, ale nawet doprowadzenie do śmierci, ponieważ trzeba wspomnieć, że już ponad 10 osób umarło w więziennych białoruskich, nie doczekawszy żadnej pomocy. W kilku też był wspomniany Mikołaj Statkiewicz, który miał udar i tylko z tego powodu był wypuszczony z więzienia. Czyli głównym celem było doprowadzenie ludzi do absolutnego wyczerpania i trzymanie ich na krawędzi życia i śmierci. Jeżeli by umrzeli, to widocznie, że Zachód nie ma żadnych możliwości, żeby w jakiś sposób wpłynąć na. Na sytuację, ale głównym celem jest wyniszczenie fizyczne, wyniszczenie opozycji, wyrzucenie, wyrzucenie i stłumienie jakiegokolwiek opozycyjnego, alternatywnego ruchu politycznego czy społecznego na Białorusi i faktycznie powrót do trybu takiego totalitarnego funkcjonowania systemu i reżimu politycznego na Białorusi. Na koniec jeszcze krótko zapytam pana doktora o te okoliczności związane z uwolnieniem Andrzeja Poczobuta. Na pewno wiedziała o tym Rosja, na pewno w tych dyskusjach brała udział Rosja, no i na pewno było też mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Tak, obydwie strony, Tam chyba oficjalnie Mińsk potwierdził fakt, że nawet siedem wywiadów brało w tym udział, w tej wymianie, po stronie Mołdowy, chyba po stronie Ukrainy, Polski e, i również e, prawdopodobnie Stanów Zjednoczonych i, i Rosji. E, czyli to było ogarnięte w taką... E, w, te, w taką historię szpigłowską i to też w pewnym sensie jest chwyt propagandowy ze strony Rosji i ze strony Białorusi, poka, poka, pokazać, że Andrzej Poczubut dla własnego społeczeństwa, pokazać, że Andrzej Poczubut nie był e, e, przedstawicielem opozycji, a tylko agentem. Że nie był obywatelem, i, który postawił się ta, reżimowi, ta, tylko po prostu zachodnim agentem. Absolutnie. I Rosja tak, Rosja chciała otrzymać dwóch swoich obywateli. Ona to otrzymała. Białoruś też na e, swoich szpiegów ściągnęła z powrotem. Witano ich honorowo na od imienia prezydenta i tak dalej, propaganda. Też e, rozkręca to jako wielki... E, e, wielką postawę tych swoich agentów. No, mamy do czynienia z wojną informacyjną i, i rzeczywiście Rosję to też Oczywiście to wszystko to wykorzystuje. wykorzystuje, to też relacjonujemy w radiowej jedynce, no bo i rosyjska, i białoruska prasa szeroko to wydarzenie komentuje, oczywiście na swój sposób. Doktor Paweł Usow, białoruski politolog i analityk był gościem radiowej jedynki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Za nieco ponad godzinę rozpocznie się ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Poseł Nowej Lewicy zginął sześć dni temu w wypadku na drodze. Jechał rowerem i został potrącony przez samochód. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sosnowcu. Będą miały charakter państwowy. Udział wezmą prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzień dobry Martyno. Dzień dobry. Ja na początek zapytam jak w ogóle będzie przebiegała ta uroczystość. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Tak jak mówiłeś, ta uroczystość będzie mieć charakter państwowy, a jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu, a zgodnie z wolą rodziny zarówno uroczystości w kościele, jak i na cmentarzu odbędą się bez udziału mediów. Ceremonia w kościele ograniczona będzie do grona osób osobiście zaproszonych oraz wcześniej zgłoszonych. Za to przed kościołem ustawione są już ogromne telebimy, no tak by wszyscy chętni mogli obejrzeć uroczystość, a według zapowiedzi to może być od kilku do kilkunastu tysięcy osób. Wiadomo, że osoba Łukasza Litewki, Litewki wzbudzała ogromną sympatię Polaków. Mieszkańcy Sosnowca mówią o swoim pośle bardzo pozytywnie i ciepło.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 No ja rzeczywiście zdanie, to zdanie bardzo często powtarzane przez Łukasza Litewkę, gdy ogłaszał w mediach społecznościowych, że na przykład jakaś rodzina czy organizacja potrzebuje pomocy, to pisał wtedy, ja tu tylko tak zostawię. Martyno, wiemy, że podczas tych uroczystości obecni będą politycy bardzo różnych opcji, natomiast zapowiedź była taka, że ma tam nie być polityki. On no Dokładnie. Będą przedstawiciele wszystkich w zasadzie opcji politycznych, bo Łukasz Litewska, Litewka wzbudzał sympatię nie tylko Polaków, ale i swoich kolegów i koleżanek z sejmowych ław. Wszystkie opcje polityczne w parlamencie, bez wyjątku, ba to bo bardzo dobrze wypowiadały się o pośle. Politycy podkreślali, że był dobrym człowiekiem niosącym bezinteresowną, potrzebną pomoc. No wczoraj w, w Sejmie minutą ciszy koleżanki i koledzy z sejmowych ław uczcili pamięć Łukasza Litewki. Włodzimierzowi Czarzastemu, marszałkowi Sejmu drżało głos, gdy właśnie prowadził ten moment obrad, niezwykle wzruszający moment. Dzisiaj będą tutaj politycy, no ale tak jak mówiłaś, nie będzie polityki, nie będzie spotkań, rozmów o polityce, ale szczere pożegnanie wspaniałego człowieka.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 co może niecodzienne. W, w trakcie uroczystości pogrzebowych rodzina prosiła, żeby nie przynosić, nie kupować kwiatów. Apelowała, żeby zamiast kwiatów, zamiast zniczy, wesprzeć potrzebujące organizacje. No zresztą, jako że Łukasz Litewka często wspierał organizacje prozwierzęce, no to w wielu miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii mieszkańcy organizują spontaniczne zbiórki karmy i akcesoriów dla zwierząt. Dary trafiają już do pierwszych schronisk. Akcje prowadzone są z inicjatywy mieszkańców, ale także szkół, przedszkoli, firm, grup społecznych. Między innymi właśnie w Urzędzie Miasta w Sosnowcu. W Sosnowcu, gdzie ta liczba, te kilogramy przywożonej karmy rosną dosłownie z godziny na godzinę. No a w Urzędzie w Sosnowcu wystawione są też księgi kondolencyjne. Mówię księgi, bo one się zapełniają wpisami mieszkańców i urzędnicy przynoszą kolejne. No tak by każdy mógł wpisać te ostatnie kilka słów pożegnania. No tu w Sosnowcu większość zapytanych posła mieszkańców nie mówi inaczej niż po prostu nasz Łukasz. To takie znamienne, takie podsumowanie podejścia społeczeństwa do Łukasza Litewki. Za nieco ponad godzinę rozpocznie się ostatnie pożegnanie posła i społecznika. Martyna Szymczakowska jest w Sosnowcu. Bardzo dziękuję za te relacje. Tak jak Martyna powiedziała, ta uroczystość rozpocznie się za godzinę. Relacje w aktualnościach radiowej jedynki. Polskie Radio. Jedynka. W programie W Samo Południe wracamy do z polskiej zbiórki charytatywnej, którą komentuje cały świat. Niedawna akcja pomocy dzieciom chorym na raka zorganizowana przez influencera Łatwoganga i rapera Bedoesa, przypomniała milionom Polaków jak ważne są regularne badania. W ramach akcji Dis na raka w sieci udało się już zebrać ponad 282 miliony złotych, ale poza pieniędzmi i wsparciem dzieci chorych onkologicznie o raku mówi się po prostu więcej. No i to jest cenna informacja. O, o znaczeniu regularnych badań pytał nasz reporter Maciej Szefer. To jak o raku mówiło się kilkanaście lat temu, a jak mówi się o leczeniu onkologicznym obecnie to prawdziwa przepaść. Mówi Lidia Sufinowicz z Poznańskiego Towarzystwa Amazonki. W tej chwili naprawdę ogromną różnicę widzimy w tym, co się działo lat temu kilka. Sama byłam pacjentką wcześniej, potem byłam pacjentką raz jeszcze. Jestem w tej chwili pacjentką, a taką świeżą od tygodnia e, i... E... Widzę to. Po prostu jestem, a, to dziwnie zabrzmi może, ale szczęśliwa a, a, obserwując to, co się dzieje, jak wyglądają operacje, jak wygląda diagnostyka, jak wygląda później leczenie. To naprawdę jest optymistycznie dla nas wszystkich pacjentów. Lidia Sufinowicz pracuje też jako koordynatorka wolontariatu w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Mówi wprost, że rak przestaje być tematem tabu. Zmieniają się metody leczenia i badań. Rośnie też liczba osób, u których jest on diagnozowany. Dotąd się mówiło o tym, że chorują osoby dojrzałe. Natomiast w tej chwili zachorowalność wśród młodych ludzi zarówno chłopaków, a to jest rak jądra, jak i kobiet. Rak piersi no i wszelkie inne jest ogromna. Jest bardzo duża i Niestety przewidywania są, że to będzie jeszcze większe. W związku z tym ta profilaktyka to jest coś, co tylko nas może uratować. O tym, że o raku trzeba rozmawiać nie tylko z lekarzami, ale także w domu z rodziną mówi pan Tomasz Kostka. Pacjent Wielkopolskiego Centrum Onkologii o chorobie nowotworowej dowiedział się w 2017 roku. Jestem bojowy, tak z długim stażem, ale znam z dłuższymi stażami. Troszeczkę to zlekceważyłem no i także jest w tej chwili chemioterapia. Czyli to nie była e, wczesna diagnoza? Czy była, bardzo wczesna, bo malutkie takie było, myślałem, że sobie zdam nim radę, ale nie, to tak nie działa, nie? Także przy raku. należy szybko działać, zresztą to przekazuje o tyle ta nauczka, mój tato mi tego nie przekazał, On... Umarł, ale w wieku 90 lat. Ja myślałem, że też umrę na raka prostaty w wieku 90 lat, ale to tak nie działa. Syn pana Tomasza, Hubert, ma 22 lata i wspiera ojca na każdym kroku. Pytany o badania okresowe mówi tak. Ostatnio właśnie tata miał też badania genetyczne, żeby zobaczyć czy po dziadku i po tacie ja to też będę, będę miał. Okazało się, że jest mała szansa na to, ale i tak i tak za jakiś czas będę te badania profilaktyczne przeprowadzał, żeby jednak mieć to na uwadze i, wszel i wszelkie możliwości wykluczyć. 22-latek ma pełną świadomość znaczenia badań. Ciężko, żeby nie było jednak, jeżeli to cały czas w rodzinie jest i się o tym mówi, dzieje się, żyje się z tym na co dzień. Pacjenci onkologiczni wymagają całej ścieżki diagnostycznej. Kluczowa jest też prehabilitacja, czyli przygotowanie pacjenta do leczenia, mówi dr Witold Kitzler z Wielkopolskiego Centrum Onkologii. My od momentu, kiedy mamy pacjenta zdiagnozowanego do zabiegu, czekamy z tym pacjentem około dwóch tygodni. Natomiast cały proces diagnostyczny, on trwa dłużej. Pacjent musi mieć tomografię, rezonans, musi mieć konsultacje odpowiednie przed zabiegiem. Każdy pacjent powinien przejść chociażby prehabilitację. Musi być konsultowany z internistą być przygotowany żywieniowo i to zajmuje czas, ale ten czas jest niezbędny, żeby uzyskać lepsze wyniki leczenia. Sama chirurgia już nie wystarczy. W Wielkopolskim Centrum Onkologii po otwarciu trzech nowych sal operacyjnych liczba przeprowadzanych zabiegów może wzrosnąć o 10%. W ubiegłym roku na Centralnym Bloku Operacyjnym tylko w tym szpitalu przeprowadzono ponad 5 tysięcy zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej. Rekordowe temperatury, fale upałów i pożarów. Raport o stanie klimatu w Europie za 2025 rok zawiera mocno alarmujące dane. Europejski Program Obserwacji Ziemi Copernicus i Światowa Organizacja Meteorologiczna oceniają, że przed końcem obecnej dekady nasz stary kontynent może osiągnąć limit globalnego ocieplenia, określony w porozumieniu paryskim. Łączymy się z naszym niemieckim korespondentem Adamem Górczewskim. Dzień dobry Adamie. Dzień dobry. To oznacza, że potwierdzają się no, najgorsze obawy nawet one są przekraczane, bo mieliśmy jakiś cel, a my idziemy, no można tak powiedzieć, że ten raport wskazuje, że idziemy prosto na ścianę i zamiast zwalniać to delikatnie przyspieszamy. Te 1,4 przepraszam, 1,4 stopnia Celsjusza o tyle jest wyższy średni poziom temperatur w Europie niż przed epoką przemysłową, a półtora stopnia było przewidziane, że będzie dopiero za lat kilkanaście, pod koniec kolejnej dekady, tak za 12 lat, a my prawdopodobnie przy zachowaniu obecnego tempa już za 2 lata, na 10 lat wcześniej nie osiągniemy tę, tę granicę, która już była uważana, ten limit, który był uważany za takie, no, taki poziom, który może sprawić, że jeszcze uda nam się w miarę to kontrolować. Okazuje się, że nie potrafimy tego kontrolować. Europa ogrzewa się o ponad pół stopnia co dekadę i dlatego właśnie z tego wyliczenia wynika, że jesteśmy po pierwsze najszybciej nagrzewającym się kontynentem, a po drugie, że idziemy w takim tempie, że szybko te limity na nas przeznaczone przekroczymy. A jest jedno miejsce na, na świecie, które ogrzewa się cieplej. Ciekawy jestem, czy wiesz jakie? Proszę mów. Arktyka. A, Arktyka jeszcze mocniej się ogrzewa i to niestety jest bardzo zła informacja, bo to oznacza, że zmniejsza się, to jest to przekłada się także na sytuację w Europie i to, że w Europie zmniejsza się objętość lodowców, regularnie wszystkich lodowców, niezależnie czy tych w środku kontynentu, czyli w Alpach, czy tych na północy, lodowce po prostu znikają. W, po poziom temperatur mórz w naszej strefie dookoła Europy, które są rozlane, także jest ekstremalnie wysoki, mimo że już od czterech lat przekroczył te ekstremalne poziomy, to dzisiaj do 100% przekroczeń wszystkie wody po prostu są za gorące, tak? Alarmujące. To jest tylko kilka danych z tego raportu, który został opublikowany i którego dane w tej chwili. No właśnie, zostały te dane przygotowane przez ponad 100 meteorologów, geologów, innych naukowców, którzy jeszcze raz wysyłają sygnał. Politycy, weźcie się i ogarnijcie i zacznijcie działać, bo populistyczne hasła wrzucane do programów w różnych krajach, przede wszystkim Europy, bo tutaj brzmi ten klimat przede wszystkim, sprawiają, że my nie przybliżamy się, a oddalamy od naszych celów kontroli nad sytuacją klimatyczną no, niestety, na świecie. To nie pierwszy taki niepokojący raport. No, miejmy nadzieję, że ten poruszy rzeczywiście krasę polityczną, nie tylko w Polsce. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Adamie, o jedną sprawę cię jeszcze muszę zapytać, dlatego że śledzisz w, dziś w Niemczech em, również temat, który wiąże się z klimatem, a równocześnie jest to temat, który nie schodzi z pierwszych stron niemieckich portali. Chodzi o los wieloryba Timiego, który wiele tygodni temu utknął na mieliźnie na Bałtyku, w w pobliżu niemieckiego wybrzeża. Podobno każdy Niemiec ma zdanie na temat tej akcji ratunkowej, a ty masz nie tyle zdanie, co nowe informacje o tej akcji. Nowej informacji, dlatego że ja, ja jestem, w tej chwili rozmawiamy, ja jestem na wyspie Pöl, czyli niedaleko Wismaru, na, na najbardziej południowym fragmencie Morza Bałtyckiego, tutaj przy niemieckim wybrzeżu, dlatego że właśnie trwa w tej chwili konferencja, ja wyszedłem z niej, o aktualnym stanie transportu Timiego. Mówię transportu, dlatego że wieloryb, który od prawie dwóch miesięcy był utknięty, nazwijmy tak, w różnych miejscach, ale od kilku tygodni tutaj właśnie przy wyspie Pöl, w nocy, późnym wieczorem, wczoraj jeszcze widziałem, jak odpływała w takiej wielkiej wannie, do której został nakłonięty, Nakłoniony do tego, żeby tam wpłynął. On wpłynął i w takiej wannie, taka barka, która zamieniła się w wannę, długa na 30 metrów, szeroka na 10, w niej wieloryb się znalazł i próbują go teraz ratownicy, finansowani z prywatnych źródeł, przetransportować w stronę Morza Północnego i Atlantyku, bo tam będzie miał więcej jedzenia, bo tam będzie miał także zasolenie, które jest potrzebne do tego, żeby przeżyć. I on wczoraj stąd ruszył, a dzisiaj przed chwilą właśnie podano najświeższy namiar ten konwój, dlatego że tam są te statki towarzyszące, dopłynął już do duńskich wód i znajduje się właśnie między niemiecką i najbardziej na południe wysuniętą duńską wyspą Lololand yy, i płynie dalej. Powoli Timi zmierza ku rejonom, w których się urodził, w których się wychował i w których ma szansę przeżyć. To trzymamy kciuki za jego Adam Górczewski, bardzo dziękuję za relację. Program pierwszy Polskiego Radia. Straż Leśna zaczyna w całym kraju akcję Majówka 2026. Strażnicy będą patrolować lasy i sprawdzać, czy wypoczywający w nich ludzie nie niszczą środowiska. Do, Apolu, do apelu o rozsądne wykorzystanie tej majówki dołącza się też Straż Pożarna. Z nami połączony jest kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie kapitanie, no i wiem, że Straż Pożarna ma serię uwag, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób Polacy organizują spotkania w majówkę, szczególnie jeżeli przy tym spotkaniu towarzyszy grill albo ognisko. Oczywiście, że tak przede wszystkim apelujemy o zdrowy rozsądek i zachowanie szczególnej ostrożności w posługiwaniu się otwartym ogniem. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi zabronione jest używanie otwartego ognia bądź rozpalania otwartego ognia, używanie gry bądź ognisk w pobliżu terenów leśnych w granicy 100 metrów od lasu. Ponadto, jeżeli już takie ognisko będzie gdzieś rozpalone, to tylko miejscu wyznaczonym przez zarządca bądź właściciela danego obszaru leśnego, więc tylko tam możemy skorzystać z takiego biwakowania. Niestety na przeważającym obszarze Polski prognozowane jest dosyć duże zagrożenie pożarowe w lasach. W takich warunkach nawet niewielki bodziec energetyczny może doprowadzić do pożaru. I ostatni dni przynoszą nam niestety ponad 100 interwencji Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży pożarnych przy pożarach lasu. Od I one są dwa... też związane na przykład właśnie z ogniskami albo pierwszymi grillami tego sezonu? No podejrzewam, że w tej chwili jeszcze może nikt nie rozpalał gry na terenach leśnych. Niemniej jednak możemy podejrzewać, że większość tych zdarzeń była skutkiem nieostrożności w posługiwaniu się otwartym ogniem. Od początku 2026 roku odnotowaliśmy już ponad 2280 pożarów na obszarach leśnych. No jest to dosyć duża liczba. Na szczęście większość tych pożarów są to pożary małe dzięki skutecznej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczego gaśniczego. Niemniej jednak no, każdy pożar stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia życia ludzi, jak również dla środowiska ogromne straty. Bo w lasach jest sucho, więc taki mały pożar, który powstanie przy ognisku może mieć gigantyczne konsekwencje. Tak jest, może bardzo szybko się rozprzestrzenić na e, dużą powierzchnię, przez co i poniesiemy ogromne straty w ekosystemie, jak również będzie to zagrażało dla okolicznych oby, zabudowań, mieszkańców bądź też e, ruchu drogowego, jeżeli taka ulica przebiega przez kompleksy leśne. Panie kapitanie, zapytam nie tylko o majówkę, ale też o wypalanie traw, bo jak co roku z tym y, też macie sporo pracy w tym sezonie? No niestety tak. tak. Sucha wiosna sprzyja, że ta e, sucha biomasa bardzo wolno przeradza się e, w rośliny, która jest zielona, posiada dużo wilgotności. Przez to niestety tych pożarów, że notowaliśmy blisko 20 tysięcy, e, miejmy nadzieję, że zbliżające się jakieś opady deszczu pozwolą na e, ograniczenie tego procederu i zielona biomasa e, spowoduje zmniejszenie zagrożenia pożarowego na obszarze Polski. Trzeba też przypomnieć, że wyższe kary są za wypalanie traw w tym roku. Oczywiście, że tak. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od początku tego roku obowiązują zaostrzone, grzywny, jak również mandaty karne w przypadku właśnie łamania przepisów przeciwpożarowych, w szczególności właśnie za posuliwanie się w ogniem w miejsca do tego nieprzeznaczonym, czy spowodowanie zagrożenia pożarowego na terenach leśnych, czy na nieużytkach. I tutaj tak naprawdę, jeżeli patrzę na statystyki każdego roku, Straż Pożarna wyjeżdża średnio do pożaru co około 4,5 minuty. I większość tych pożarów dotyczy budynków mieszkalnych, innych obiektów budowlanych, jak również właśnie e, upraw rolniczych oraz lasów. Wracając jeszcze do majówki, na co się przygotowujecie? Do jakiego rodzaju interwencji się przygotowujecie? No bo majówka to dla Was nie tylko wyjazdy do pożarów. No tak, majówka jest tak naprawdę każdym normalnym dniem pracy dla Strażek Państwa i Straży Pożarnej. Każdego dnia kilka tysięcy ratowników dyżuruje w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Jesteśmy zdolni do podjęcia natychmiastowych działań ratowniczych. Natomiast jakie te zdarzenia będą, ciężko jest na przewidzieć. Miejmy nadzieję, że weekend majowy będzie spokojny i tych zdarzeń będzie jak najmniej. Wy akurat jesteście jednymi z niewielu, którzy chyba trochę się cieszą z tego, że ta majówka jednak będzie krótsza. Mniej wyjazdów, mniej ruchu. No miejmy nadzieję, że tak, że majówka krótka będzie powodowała mniejsze zagrożenie. Kwestia tego, jakie będą warunki meteorologiczne, bo ładna pogoda niestety sprzyja e, korzystaniu na przykład ze spaceru w lesie, a to się wiąże niestety z większym ryzykiem powstania pożaru, więc tak naprawdę wiele zależy... Czyli kibicują od... temu, żeby była krótka i deszczowa majówka? No tutaj nie zgodzę się, bo również każdy chce odpocząć, więc majówka, żeby była e, ciepła i, i przyjemna, wiesenna. Natomiast e, bardzo apelujemy o zdrowy rozsądek i zachowanie ostrożności, jeżeli będziemy korzystać, e, czy z otwartego ognia rozpalać ogniska, korzystać z grilli, bądź też e, spacerować na terenach leśnych. Kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Studiu Błażej Prośniewski, który nie liczy na deszczową majówkę, ani na krótką majówkę. Na to drugie akurat już nie mamy wpływu. Majówka w pracy, więc... To, to już w ogóle nie ma znaczenia. Atmosferyczne nie mają większego ale znaczenia. Ale myślami, trochę przy majówce, mimo wszystko jesteś, spojrzałeś na to swoim ekonomicznym okiem. Tak, bowiem zbliżająca się majówka to czas, kiedy wiele osób uda się w dłuższe bądź krótsze podróże, no i zapewne w dużej mierze będą to podróże samochodem. Stąd też ceny paliw wydają się być tu bardzo istotne. Jak one będą kształtować się w czasie majówki, tego jeszcze nie wiemy, no ale ostatnie dni pokazują tendencję rosnącą, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95 i tak na przykład jutro zapłacimy za nią 6,28, to jest o 5 groszy więcej niż dziś, no ale już litr diesla będzie tańszy, jutro będzie to maksymalnie 7,14 zł, dziś kosztuje on natomiast 7,22. Tak czy inaczej podczas tegorocznej majówki na paliwo, jak mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w rankomat.pl wydamy więcej niż rok temu.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 35 groszy na litrze paliwa. Albo można nie wyjeżdżać to w ogóle Albo skorzystać oszukamy system. z komunikacji i a, zorganizować wycieczkę rowerową. I być bardziej eko. A propos, nie, nie, a propos eko, przechodzimy do kolejnego tematu. WOKiK przyłapał nieuczciwe firmy. Tak, WOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skontrolował to, czy sklepy właściwie informują o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed daną obniżką. Taki wymóg, przypomnijmy, nakłada Unijna Dyrektywa Omnibus. No i okazało się, że trzy sieci sklepów, Black, Red, White, Żabka Nano oraz Pick and Klappenburg, z tego obowiązku się nie wywiązywały. Co więcej, w niektórych przypadkach obniżone ceny były wyższe bądź równe najniższej cenie sprzed 30 dni, a zatem ta promocja była całkowicie pozorna Czyli zupełnie fikcyjna promocja. I promocja, nie promocja. Klientów w błąd. Dokładnie. A jak mówi prezes Łokik Tomasz Chrustny, prawo do informacji o cenie towarów jest podstawowym prawem każdego konsumenta. Klient musi wiedzieć, co kupuje i za ile, a gdy produkt jest przeceniony, obowiązkiem sklepu jest podanie najniższej ceny obowiązującej w okresie 30 dni przed obniżką. Nieprawidłowe oznakowanie obniżek lub jego brak utrudnia porównanie cen i powoduje, że konsument nie może ocenić, czy ma do czynienia z rzeczywistą promocją i czy zakup jest dla niego naprawdę korzystny. Tu może jeszcze dodajmy, że jeśli zarzuty ułokiku względem tych trzech podmiotów się potwierdzą, to na firmy może zostać nałożona kara wysokości do 10% ich rocznego obrotu. Czyli musimy jednak być czujni, gdy widzimy promocję w sklepie. Nie dajmy się zwieść. Błażej Brośniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Polskie Radio i Teatr Studio przygotowały specjalne wydarzenie łączące teatr i radio w niepowtarzalnej formie. A my łączymy się teraz z osobą, która w sobie też łączy i teatr i radio, to Martyna Podolska, która jest w Teatrze Studio. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Państwa serdecznie z Teatru Studio. Ze mną jest znakomity reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Dzień dobry Panie Andrzeju. Dzień dobry, witam słuchaczy. A dzisiaj w Teatrze Studio nie lata gratka dla wszystkich fanów słuchowisk, bo właśnie tu o godzinie 19 odbędzie się słuchowisko na żywo, prosto na antenę programu pierwszego polskiego radia. Był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł w reżyserii Julii Mark. Pan od lat reżyseruje dźwiękowo takie słuchowiska właśnie z udziałem publiczności, ale... Czy nawet dzisiaj wzrasta adrenalina? Oczywiście, że adrenalina jest, bo zawsze była i pewno już się tego nie pozbędę. Natomiast dla mnie to jest bardzo ciekawe przedsięwzięcie e, z uwagi na to, że e, ten nasz spektakl ma kilka oblicz. To nie jest e, jakby jednoznacznie słuchowisko, ponieważ towarzyszy nam widownia. Przychodzą widow wi widzowie i to zazwyczaj bardzo, bardzo liczni którzy y, obserwują, no, pewien spektakl, można powiedzieć, y, zatytułowany Jak robimy słuchowisko. To jest jakby jedno oblicze tego wieczoru, natomiast drugie to jest słuchowisko dla państwa, dla słuchaczy y, jedynki, gdzie oczekiwane jest po prostu E, słuchowisko z teatru, studio. No to jak to będzie Pan e, robił, Panie Andrzeju, te efekty wszystkie, bo już słyszałam, że będą też efekty, bo jest muzyka, siedem osób aktorskich na scenie, muzyka, zespół, ale też i efekty. E, naturalnie efekty zawsze występują, ale muszę powiedzieć, że w tym tekście Pawła Demirskiego e, akurat jest skromniej. E, oczywiście będą efekty, e, ale e, siłą rzeczy tutaj muzyka odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę. I wydaje mi się, że to jest taka podpora y, y, całego przedsięwzięcia, natomiast w y, spektakl y, spektaklu owszem efekty są, ale może nie będą aż tak liczne jak zazwyczaj. Ale dużo słów i to takich mocnych, bo to jest dość odważne. Można by powiedzieć, że nawet kontrowersyjny tekst Pawła Demirskiego sprzed lat, ale jakże aktualny, bo opowiadający o nas, o Polakach. No i, no i aktorzy, którzy będą nie tyle czytać, ale wcielać się w te postaci. No bo właśnie ta scena, ten udział publiczności to wymusza. Tak, to są aktorzy z Teatru Studio, ale także dwóch aktorów, Mirek Zbrojewicz i Przemek Bluszcz spoza teatru. I oczywiście role tu muszą być. No to tego oczekujemy, że, że jest kreacja, że jest rola, że jest pewna postać i to wszystko musi grać. To od tego nie uciekniemy, podobnie jak w słuchowisku i czy podobnie jak w czasie spektaklu na żywo. Łączymy te dwie formy, to jest bardzo ciekawe. Czasem poprzednie jeszcze podłączone były Kamery, które to filmowały, ale kamery tutaj też mamy, są po prostu wyświetlane obrazy yy, na scenie, które łączą się tematycznie i z postaciami i z treścią spektaklu. Już za chwilę rozpocznie się drugi przebieg, bo teraz była chwila przerwy pomiędzy przebiegami, pomiędzy próbami, a wszystko tutaj o godzinie 19 rozpocznie się w Teatrze Studio i na naszej antenie słuchowisko na żywo, a tuż po nim debata, rozmowa, panel z twórcami kultury, z twórcami teatru od o tym jaka jest Polska, Polska w teatrze i jak ten teatr w Polsce się ma. Już teraz Państwa serdecznie zapraszamy od godziny 19 tutaj do Teatru Studio w Warszawie, ale też przed radioodbiornikami będziemy, będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadać. Andrzej Brzoska, Martyna Podolska, do usłyszenia. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia. Studio, Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Który od rana żyje Ligą Mistrzów. Tak, od wczoraj jeszcze. Od wczoraj nawet żyje Ligą Nie Mistrzów. Nie położyłem się spać, bo cały czas oglądałem te gole i można było je zapętlić. Nie śpiew, otrzymam telewizor, tak? Tak jest. Dziewięć goli w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. PSG Bayern 5 do czterech. rewanż w przyszłą środę, no i myślę, że już tylu goli nie będzie, natomiast mecz może być równie atrakcyjny, a dziś spotkanie Atletico Madrid Arsenal Londyn Ten mecz i rewanż, który odbędzie się z kolei w przyszły wtorek, wyłonią finalistów Champions League. Podobno będzie nowy temat do dyskutowania przed telewizorami w czasie mundialu, bo nowe zasady wchodzą w życie. Tak jest. Żółte kartki podczas zbliżających się piłkarskich Mistrzostw Świata zostaną anulowane już po fazie grupowej Piszą czołowe amerykańskie media, powołując się na swoje źródła w FIFA i to bardzo duża zmiana w przepisach, bo w poprzednich mistrzowskich turniejach karne wykroczenia były zerowane dopiero po ćwierćfinałach. Przyjęcie takiego podejścia zdaniem FIFA jest sprawiedliwsze, ponieważ zmniejsza ryzyko i powinno umożliwić zawodnikom grę w kluczowych meczach fazy pokarowej. Żółte kartki będą anulowane dwukrotnie po meczach grupowych i także po ćwierćfinałach. FIFA chce zminimalizować ryzyko, że zawodnicy opuszczą mecze fazy pucharowej. Biorąc pod uwagę, że będzie to rozszerzony mundial z udziałem 48 drużyn, a nie jak dotychczas 32, Światowa Centrala Piłkarska planuje zmienić zasady i chce iść na rękę piłkarzom. Celem modyfikacji obowiązujących przepisów jest uniknięcie sytuacji, w której doszłoby do nagromadzenia zawieszeń wynikających z uzbieranych żółtych kartek. Z majami dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski. Siatka, że Bogdanki Lubliny w drugim meczu finału Plus Ligi zmierzą się dziś z Aluronem Wartą Zawiercie. Sobotnie spotkanie na boisku Warty zakończyło się gładką porażką lubelskiej drużyny 0-3, do 3, a gra toczy się do trzech wygranych spotkań. Co obrońcy tytułu muszą poprawić, by tym razem powalczyć o korzystny wynik? O tym kapitan zespołu z Lublina Marcin Komenda. No ja myślę, że wszystko trzeba poprawić, żeby było lepiej, bo z takimi zespołami jak Zawiercie no trzeba zagrać w każdym aspekcie bardzo dobrze. Nie mówię idealnie, ale bardzo dobrze, bo Zawiercie jest drużyną kompletną i na pewno nie wybacza błędów. Atakujący Aluronu Bartłomiej Bołądź spodziewa się tym razem, że będzie dużo trudniej niż na inaugurację finału.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 Mecz w lubelskiej hali Globus rozpocznie się o 17.30, a dziś w Rzeszowie spotkanie, które zdecyduje o złotych medalach w Lidze Kobiet. Po czterech meczach dewelopres remisuje z budowlanymi 2 do 2. Początek tego spotkania o 20.00. No i przypominamy, że jeżeli ktoś czeka na piłkarskie emocje, to o 21.00 półfinał Ligi Mistrzów Atletico Arsenal. Czyli znowu mała zmiana reguł, jeżeli chodzi o piłkę nożną podczas mundialu, a ty jesteś osobą, która... Y z rozżywieniem wspomina poprzednie zasady, która sobie myśli, że kiedyś to były Mecze. No to Teraz już takich nie ma. Y, pamiętam ten mundial w Stanach Zjednoczonych, bo to był pierwszy, który obejrzałem e, tak świadomie w 1994 roku i do, do starego mundialu 94 4 mam szczególny sentyment. No, może trochę szkoda, że nie będzie podobnego e, klimatu, bo bardzo rozbudowana ta impreza się nam zrobiła, ale z, życie zweryfikuje, jak ten mundial będzie wyglądał. To no, mówił Tomasz Kowalczyk. a Nie ma już tam, takich meczów jak kiedyś. No właśnie, I kiedyś hemostrę. to Grzybowski. były czasy. Teraz to nie ma czasu. za dużo. Nie jest. Za dużo tego jest. Nie masz takiego wrażenia? Ja mam, mam. Cały czas mam takie wrażenie. Dlatego te kartki kasują. <laughs> Żeby było jeszcze, jeszcze więcej. Jeszcze Co bardziej nie ale nie tylko teraz. o piłkarskiej nostalgii, ale ogólnie o nostalgii porozmawiamy w programie tylko szczerze. Tak. Po 13. E, porozmawiamy o tym, że świat pędzi jak szalony. Wszystko się zmienia. Znikają kioski, znikają ulubione kawiarnie, znikają księgarnie. I czy są takie miejsca, za którymi szczególnie tęsknimy a nie masz wrażenia, że tak od tysięcy lat Ludzie marudzą, że kiedyś to było Ale tempo się zmieniło No dobrze, czekamy na telefony Krzysztof Grzybowski będzie po 13, do usłyszenia Jedynka. To jest radio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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A4 jest ogromny korek na wysokości Nowej Wsi Legnickiej w kierunku Wrocławia, od Węzła Wądroże Wielkie do Legnice, konkretnie do Smokowic. Tutaj przyczyna tego korka na razie nie jest znana, nie mamy informacji o służby o zdarzeniu drogowym, nie ma tam też robót drogowych, w związku z tym wygląda na to, że to po prostu duże natężenie ruchu, choć korek jest za długi, jak właśnie na taką sytuację. Ponad 13,5 km można jechać drogą krajową nr 94 albo 5,35 i ominąć oczywiście ten fragment zakorkowany autostradowej czwórki. Na S61 na trasie Szczuczyn-Suwałki w pobliżu Ełku. Po awarii samochodu ciężarowego jest zwężenie w kierunku Suwałk na 131 kilometrze. Na S5 między węzłami Święciechowa i Lipno w pobliżu Mopu Wilkowice zapalił się samochód osobowy i jest zwężenie w kierunku Poznania na 6 kilometrze. Tutaj mieliśmy na S5 także taką sytuację między węzłami Święciechowa i Lipno. Też na jezdni w kierunku Poznania zapalił się samochód dostawczy. Tutaj i mamy już informację, że trasa jest odblokowana. Dobre informacje także z S8 z okolic Nadarzyna. Między węzłami Muchów i Nadarzyn właśnie w Starej Wsi odblokowano przejazd w kierunku Warszawy. Tam na 16 km na jezdni leżało samochód ciężarowy z naczepą. Było zwężenie i tutaj był korek, ale on już się ładnie rozładował. Podobnie na S8 między węzłami Warszawa Zachód i Bemowo po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych był zablokowany jeden pas w kierunku Białego Stoku Na 6 kilometrze przejazd już udrożniony. Korek jest jeszcze, ale także się zmniejsza. Mamy też korek na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk Południe i Kowale w stronę Gdyni. Tutaj powodem są prace drogowe prowadzone właśnie w tym miejscu. Poza tym na S6 i na S7 sytuacja wygląda dość dobrze.